Thank <laughs> Witamy dzisiaj w kolejnym podcaście, kolejny podcast z cyklu Moje Miasto. Dzisiaj podcast Moje Miasto Haga. Zatem zapraszamy do Hagi, zapraszamy przede wszystkim do Holandii, do Płaskolandii, wiatra Kolandii, jakkolwiek chcecie sobie ten kraj nazwać. Haga, troszeczkę miasto zapomniane, troszeczkę miasto na uboczu, bo przecież każdy, kto przyjeżdża do Holandii, Skupia się na Amsterdamie, skupia się na kanałach, skupia się na Red Light District, skupia się na Gandzie i na paleniu. A Haga, miasto, naprawdę, naprawdę warte poznania. Byliśmy w Hadze już trzeci raz i naprawdę teraz dopiero mieliśmy czas to miasto zobaczyć, to miasto poznać i poznać ludzi. Bardzo, bardzo ciekawe. Zatem w podcaście spotkamy się z ciekawymi gośćmi. Będzie wolny taką maksywę. Ten człowiek jest muzykiem, kompozytorem. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Będzie przemiła Izraelka, która od niedawna mieszka także w Hadze. Oraz na końcu będzie znany i lubiany, przede wszystkim lubiany przez większość polskich podcasterów Przemek, który powie nam troszeczkę jak wygląda w Holandii, jak wygląda w Hadze jak to wszystko się układa. Zatem zapraszamy na podcast numer 84 Moje miasto Haga. Troszeczkę muzyki, troszeczkę holenderskich wiadomości, troszeczkę wszystkiego po troszku.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 Lecimy na mecz, gdzie Haga gra ze Spartą Rotterdam. Zobaczymy jak to wygląda, posłuchajmy. Zobaczmy teraz, a w zasadzie posłuchajmy, co się dzieje w holenderskich mediach i czy Holendrzy mają problemy z Niemcami. Niemcy, je je po ulicach, duin, po ulicach, duin, ...vanwege de aanleg van de tankgracht die onderdeel is van de Atlantikwal. Het tankgrachtgebied wordt gerealiseerd ten koste van 30.000 woningen, onder andere in de wijken Duinoord, de bomen- en bloemenbuurt en meer en bos. Zeker 50.000 bomen in de Scheveningse en Haagse bossen worden gekapt. Na de capitulatie wordt vanaf 29 mei 1940... De Oostenrijker Sejs Inkwart belast met het hoogste gezag over Nederland. En wordt Den Haag garnizoenstad. Zodat so de burgerij de vele marcherende bezettende troepen voor lief moet nemen. De NSB neemt in Den Haag afscheid van vrijwilligers. die aan het Oostfront gaan doen. Tak, tak. Z Niemcami wcale nie jest tak łatwo. chociaż nie ma granic. Trak, tra, traktat Schengen. Uh, to Europa jest otwarta. I przez to Niemcy, Niemcy. szczególnie taka jedna mała. Niemka kręcą się wszędzie e, zobaczmy, zobaczmy co ja mówię, posłuchajmy teraz jak bawią się Turcy w Holandii bo ty, ta narodowość jest bardzo, bardzo rozpowszechniona w Holandii, jak i dużo, dużo ludzi z Surinamu Surinam to jest takie państwo w Ameryce Południowej um, taka była kolonia holenderska, więc posłuchajmy jak bawią się Turcy w Holandii piękna, przepiękna turecka muzyka dla tych, którzy nie wiedzą jak Turcy się bawią, to oni tworzą taki bardzo, bardzo długi, barwny korowód wszyscy się trzymają na ręce, za ręce mają te ręce tak w łokciach zgięte i trzymają się za ręce tak w okolicach piersi, tak nogami do przodu nogami do tyłu, nogami do przodu, nogami do tyłu i ten taki wąż bardzo, bardzo długi um, pulsuje poprzez salę poprzez miejsce, w którym się Turcy bawią Dobrze. Wpadnijmy teraz do telewizji. Zobaczmy, co nam w telewizji Holendrzy zaproponują. I taki pan, który nie może opanować się ze śmiechu. Polecam. Zapraszam. Proszę Kim. posłuchać. Jij had een normaal leven daarvoor. Ja. En toen plots kom je uit narkozy. En dan merk je, dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, uh, eerst met heel veel ongelof. To jest eigenlijk het juiste. woord wat ik hier dus eerste gewaarwording tyle wiadomości, nie wiem czy ktoś zrozumiał ci, którzy rozumieją holenderski na pewno na pewno. A, na pewno im się spodoba to wszystko A my będziemy dalej w podcaście Już prawie 9 minut podcastu I zapraszamy na pierwsze spotkanie z wolnym Na pierwsze spotkanie um, Z człowiekiem bardzo, bardzo interesującym Którego poznałem w pubie Hany Zapraszam And this is the new alarm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 a w Hadze w ten weekend grają, proszę posłuchać James Morrison, oczywiście z Irlandii Peter Gabriel, oczywiście z Anglii, John Legend no nie wiem skąd gra, Caesar Sister oczywiście z Irlandii, Keane oczywiście z Irlandii i Bjork oczywiście z takiego kraju nad Irlandią, czyli Islandia, ale mamy teraz e, przy nas człowieka, który jest bardzo z tymi e, może muzykami nie związany, ale jest związany z muzyką i Haga miasto, które warto poznać bliżej, bo wszyscy wiedzą o Holandii, o Amsterdamie, o Płaskolandii, o, wiatra, o Wiatrakolandii, a mało ludzi wie o Hadze, bo Haga to jest przecież stolica Holandii. Tak, serdecznie witamy. E, imię, nazwisko znane redakcji. E, znamy się od chwil kilku, ale już między nami przyjaźń taka jest muzyczna, bo kolega jest e, muzykiem. Tak, muzykiem. Tak, kompozytorem. Kompozytorem. Czujemy tutaj taki zapach Gandzi chyba w powietrzu. No, tak. Holandia, ostatecznie Holandia. Tak, to... chciałem się spytać właśnie muzyka. Kolega jest tutaj już długo. No szósty roczek. Dlaczego tak długo i dlaczego Holandia i dlaczego tyle lat? No, ile mamy czasu na podcast? Oj, mamy długo czasu. Może mogą być nawet dwa odcinki albo trzy. A, okay. Ile słuchacze wytrzymają? To znaczy, aż zmarzniemy, ok? Aż zmarzniemy, tak, bo Dobra. mi się ręka trochę częściej, ale damy Dobra. radę. Chyba z 5-6 minut możemy gadać. Dobra. Więc, no 6 lat. Uh -huh. No bo studiuję tutaj w Królewskim Konserwatorium na Wydziale kompozycji. A dlaczego Holandia? Bo Holandia była najtańsza. Mhm. Uh -huh. Najtańsza... Jeśli chodzi o studia, bo Aha. wtedy się nie byliśmy jeszcze w Unii. 6 lat temu to jeszcze nas nie było prawie. No właśnie, tak. więc, więc e, chciałem jechać gdzieś za granicę, żeby e, studiować kompozycję. No i e, oczywiście Anglia była poza wszelką szansą, Stany też właściwie. No i ktoś mówi, kurczę, jest takie państwo jak Holandia, bo właściwie niewiele osób tak zwraca na to uwagę, zauważyłem, na No Właśnie, no gdyby nie Przemek, to w zasadzie... Ja do Holandii mam... E bardzo dobre podejście, bardzo lubię Amsterdam, może nie dlatego, że jest taki turystyczny, ale jakoś lubię, po prostu Holandia lubię ten kraj i jakoś mi się tutaj dobrze żyje, tak jak jestem nawet przelotem. No mi, mi też właśnie. Właśnie, chciałem się spytać kolejne pytanie, jak Ci się żyje i jak Ci się żyje od 6 lat? Czy to było takie noworoczne, dwutysięczne postanowienie, że wyjeżdżasz? Czy... Nie, czy Właściwie nie, to był trochę przypadek, bo myślałem o różnych miejscach. Ale właśnie ze względów ekonomicznych i językowych, to znaczy nie, że mówię po holendersku jeszcze, to za wstyd, mhm. ale wszyscy e, tu mówią po angielsku i szkoła jest w języku angielskim, więc mówię, no dobra, to jest dobry, myślę, dobry, dobra decyzja. Muzyka, jesteś po jakichś studiach w Polsce czy po. nie tak, wiem, jak tak, to tak, wygląda? Tak. Skończyłem uniwersytet e, śląski, właściwie, ale wydział muzyczny w Cieszynie. I, no i przyjechałem tutaj. Miałem profesora, który, który, był, który wykłada też na Akademii w Katowicach. No i przyjechałem Aha. tutaj. Pytanie, które zadałem większości ludziom w tych czterech podcastach, czyli podcastach pod tytułem Moje Miasto Czy czujesz się bardziej. Jakby to powiedzieć hagowcem, haczykiem tutaj wadze, czy bardziej hagarzem, czy, bar <laughs> hagarzem czy, czy bardziej jesteś związany z Polską, czy jednak już jesteś bardziej związany tutaj z tym miastem, w którym żyjesz? To znaczy, w Polsce jestem, szczerze mówiąc, raz na rok, ale mam masę przyjaciół i, no wiadomo, Skype i wszystko, wszystko działa, także można powiedzieć, że o, też czytam gazetę uh -huh. codziennie, także wiem, co się dzieje, ale ogólnie raczej jestem bardziej chyba z hagą związany. Uh -huh. Jaka jest Haga dla ludzi, którzy w zasadzie nie wiedzą o Hadze, nic? Tak, troszeczkę jak ja chociaż wiedziałem, że Haga to jest stolica taka administracyjna Holandii, bo Amsterdam jest taką stolicą jakby kulturalną Holandii, ale Haga jest taka miastem, gdzie są wszystkie urzędy, gdzie siedzi pan minister, jeden, drugi... No, przede wszystkim siedzi królowa. Siedzi królowa, tak. Jak to wygląda pod względem takim właśnie, może nie turystycznym, ale jak to miasto wygląda tak z Twojej perspektywy 6 perspektywy lat? no czy wiadomo właściwie studiowałem w Cieszynie co jest zresztą pięknym miastem i wszystkim polecam proszę odwiedzić Cieszyn szczególnie w roku akademickim, bo tam jest 3000 studentów na, nie wiem ile jest ludzi w, w Cieszynie, ale to jest super a czy to jest taki uniwersytet, że czeski Czeszyn i polski Czeszyn? oni, czy oni tam są pomieszani dużo Czechów studiuje też na uniwersytecie mm. jeszcze nie było podcastu z Czech, ale myślę, że że, że, że się zrobi w... no to jest dobry pomysł Właśnie. zatem, e... zatem jaka jest Haga? Po przyjeździe z Polski oczywiście e, większość miast, nawet Taka Haga w tym momencie wydaje się, no, kurczę, pełen, pe, pełnym życia i e, różnych doznań miastem. E, no, czy to jest w ogóle życia kulturowa mimo wszystko, mimo że jesteśmy w Europie i oczywiście większa, że tak powiem wolność, bardziej liberalne podejście ogólnie. E, czy znaczy, mówię generalnie bardziej o Holandii niż o Hadze, bo myślę, że Haga nie, nie, nie różni się aż tak od Rotterdamu czy Amsterdamu, wiadomo, że. No Rotterdam jest chyba bardziej portowy taki... Bardziej portowy jest, na, na pewno no. większa ilość ludzi, większa ilość imigrantów jest w Rotterdamie. Znaczy mówię z Surinamu albo hmm. kolorowych. Tutaj też są pewne dzielnice, ja na przykład mieszkam na, w, w dzielnicy bardziej multi-kulti. Jak się nazywa ta dzielnica? E, Zhildersweig. To, to coś Znaczy. E, tak, to jest e, zakątek e, malarzy. Aha, aha, no dobrze. E, i, e, no I nie narzekam właściwie, bo człowiek przywyka do tego. Wiem, że moi przyjaciele, jak przyjeżdżają, jadą tramwajem, widzą dużo ilość kolorowych osób, to mhm. jezus, gdzie ja w ogóle jestem, kurde, jakiś Bronx. Ale nie, no, tego się później nie czuję. Mhm. Człowiek przywyka, nie, nie, ma, nie ma tych problemów. A Haga ogólnie, no... Powiedzmy, to jest takie miasto pośrednie, no, między Amsterdamem i, i Rotterdamem. To jest coś takiego, jest bardziej nastawione na, powiedzmy, e, właśnie urzędy, rządowe instytucje. Jest tutaj bardzo dużo ładnych wieżowców, widziałem. Ja jestem w Hadze tak. już chyba czwarty raz albo trzeci. No, to, dobudowują cały czas. Znaczy, to jest taki no. miks, wiadomo, jak w Holandii nowoczesnej architektury i, i takiej stali zabudowy. E, powiedzmy, że Haga jest właśnie przez to, że jest między Amsterdamem i Rotterdamem, właśnie jest takim miksem. Hmm. Amsterdam jest bardzo typowa zabudowa holenderska, Rotterdam no. z kolei został zbombardowany. Więc jest całkowicie Cały nowa zabudowa. Tak po drugiej, Także tu jest taki mix. drugiej wojny światowej. Cześć, tu Olander, słuchacie podcastu nie tylko dla orów. Nie, <śped -trio> Wolny. Taką ksywę ma człowiek, z którym przed chwilą przeprowadziłem wywiad. Niesamowicie ciekawy człowiek, jest to pierwsza część naszej rozmowy, ale teraz czas na kobiety w naszym podcaście. A dokładniej mówiąc, przemiła, przemiła Izraelka o imieniu Neta. Neta przez dwa T. Mam nadzieję, że za jakiś czas, pewnie w wakacje, będzie podcast izraelski. Z Netą bardzo, bardzo dużo nagraliśmy, uczyliśmy się jak się pisze po e, hebrajsku. Tak, to po hebrajsku, dokładnie tak piszą e, Izraelczycy. Um, a teraz, a teraz zapraszam na rozmowę, bo Neta jest od niedawna w Hadze, od września bodajże, czyli to jest. Troszeczkę, ni troszeczkę więcej niż pół roku, zatem zapraszamy na przemiłą rozmowę, e, albo może inaczej, na rozmowę z przemiłą Netą. E, rozmowa była przeprowadzana w pociągu relacji ZMR-Haga, więc e, trwało to jakieś niecałe 10 minut. Widzę tutaj na moim, na moim komputerze, że rozmowa trwa dokładnie 5 minut 45 sekund, zatem tyle czasu zajmie nam rozmowa, myślę, z Netą. Zapraszam serdecznie. I can you you Okay. Welcome, welcome all the listeners, and I have great, great pleasure to. And meet some nice, nice girl from far, far away. It means from uh, it's it's far east or no? This is uh, Middle East. Middle East. Okay, it doesn't matter. We'll explain later. I would like to ask today um, why you are in Holland. Why you are in Hague? And is Hague your maybe not favorite city, but you know, just is Hague your Just nice place to stay. Yes. <laughs> <laughs> okay. No. Her name is yeah. Neta. Uh -huh. yes. uh, Just for records we have just from the some, some uh some uh, My lawyer. Yeah, your lawyer told us. Her name is Neta. Netta means Sazonka uh, Sadzonka in Polish. Yeah, and uh, her name is Sadzonka. So Sadzonka, please yes. tell us something about the hug. What's this what's your speciality in the hug? Oh, I study there, and it's a great place to study. That's about it. <laughs> okay, <laughs> okay. Third question. Yeah. Okay. Um, how do you find um, Dutch people, and how do you find uh, Polish people in in uh, in Holland? Is there any is there any you know differences? Or? Yeah. Uh, well, my yes. first. Okay. Yeah. <laughs> I, I have a long answer for that one. My first encounter with Polish people in uh, uh, Holland was uh, um, when I was uh, broken into my apartment. Oh. One day I came to my apartment and there were two men who didn't speak Dutch and English, uh -huh. and they were Polish. Uh -huh. And uh, there was some kind of robbery? No, they were fixing some stuff in my apartment. Uh -huh. My landlord uh -huh. put them there, but they couldn't communicate with me and I didn't know uh -huh. how they opened doors, so it was kind of stressful. Uh -huh. but, um, so, first so first yeah. encounter with Polish people was not very pleasant. It was pleasant, but yeah, there it was, was no nice. communication it, at all. Yeah, no, they couldn't speak. And um, um, they seemed like very lovely people. Uh -huh. But I was kind of intimidated by the fact that they were in my place uh -huh. without my knowledge. Most of the Polish people seem to be uh, nice, but you know, when you. They're just there. Yes, <laughs> you open yeah, the door and they're yeah, there. <laughs> Two naked Polish people. <laughs> Painting my uh, walls. Yes. Yeah. So no. Okay, so the first impression was uh, not so good, but you know, just <laughs> how long you are in in uh, in, in, in um, Netherlands? About about nine months. Nine months. So probably there is uh, there are uh, nine good months or just. Yeah. Just, you know, well, once I got correction for my uh, um, Polish experience. Uh -huh. yeah, I think my view on Polish uh, people in the Netherlands is getting uh -huh. better. Yeah. Okay, but we don't want to uh, talk, about talk about Polish, Polish people. people I would like to speak, you know, about the Hol Haag. Okay, What's Den Haag. uh then Yeah, this is, you know, this uh, yeah. the Netherlands language or Dutch language probably yeah. like this, Den Haag. Yeah. The Den Haag is a uh, capital of the of the Holland. No, it's not it's a political it's the it politi it, it, yeah, oh. administrative uh, capital of uh, like center of the, yeah. all the governmental uh, um, offices are there the queen lives there mm -hmm. um so like uh 70 of the people that live in den Haag mostly have something to do with the government that makes the b the city a bit boring actually because um everybody's kind of uh, Appetite, people, uh, posh people. So, yeah, we are not. We are on the plane from uh, <laughs> from, uh, from <laughs> Zetemir, <laughs> Zetemir, to to Den Haag. So, um, okay, the last the last question because we yes. are very close to the landing, and yes. um, I would like to know um, why you came to Holland, why you like to him uh, came to Netherlands, because there is. You know, it's maybe Why not? No, yeah, it's, yeah. This is you know <laughs> the, the very quick answer. But you know, what was uh, mm, what gives you um, I don't know, maybe courage to, to came here? Because sometimes it seems to be a little bit uh, strange to live in Holland because the language is a little bit different. The people, it's not so nice uh, as probably as in Poland. Yeah. Uh. So. Yeah. Although I have been visiting Poland once, but mm -hmm. I, I don't, I don't know. I uh, have no recollection uh, of the people there. But um, yeah, I wanted to investigate something new. I wanted to be somewhere else for a while, With and it seemed uh, very welcoming. So uh. finally, very welcoming. Okay, something about you. You study photography. Yes. So you are um, a photographer. Probably <laughs> photographer, but you know what do you want uh, to do after your studies? You want to just travel study around the more. world uh, and just photography. No, I want to study some more. Oh, I don't know what, but I just want to study as much as I can. Okay, okay. I think that's it for today. We are very close to the to the landing. Yes. Maybe some some nice. Uh, mm, Farewell, words to all the Polish listeners. Ja yeah, dziękuję. Aha. Dziękuję. Spójrz na lepszą stronę życia, pomimo nie tylko w. k. Dziękuję, dziękuję, albo jakoś tak, mówiła Aneta. Bardzo, bardzo przepraszam za moją, za moją jakość angielskiego, nagrywaliśmy to dość wcześnie rano, bo jechaliśmy z ZMR od Przemka do Hagi i nie zdawałem sobie sprawy, że to wyszło aż tak fatalnie oczywiście z mojej strony, bo angielski jest fatalny i głos i, i że tak powiem, zachęcenie w moim głosie jest niesamowite. Well, tak to jest, jak człowiek po prostu bardzo, bardzo chce nagrywać, a czasami po prostu no, warunki fizyczne i psychiczne nie, nie spełniają podstawowych warunków i higieny BHP. Tak, postaram się więcej w takiej formie nie nagrywać, aczkolwiek neta całkiem, całkiem miło i fajnie rozmawiałam. Mam nadzieję, że moim, drogo, mo, moim drogim słuchaczom się to podobało. Zatem z drugiej strony nety, czyli z drugiej strony siatki, Przemek, zapraszamy na kilka słów od Przemka, co się dzieje w Holandii, i zaraz potem jakiś utwór słowno-muzyczny, i drugie wejście wolnego. Ring wolny, zapraszam. Podcast 84, moje miasto Haga. Lecimy. <grystanie> <grystanie> <grystanie> Żadna dziewczyna nie da ci tego, co podcast dla orłów z miasta irlandzkiego. Słuchacie podcastu Nie tylko dla orłów. Mówi wąsłony Łukasza Witkowskiego z Detroit. Haga Przemek, wejście kolejne. Serdecznie witamy podcast Nie tylko dla orłów, wydanie holenderskie. Pytaliśmy dzisiaj kilka osób, jak to wygląda w ich ulubionym mieście, jak to wygląda w Hadze. Dzisiaj mamy kolejnego... Znaleźliśmy dzisiaj kolejnego mieszkańca Hagi i chcielibyśmy się właśnie go spytać, czy jest bardziej Holendrem, bardziej Hagianinem, czy jednak czuje się wciąż Polakiem, czy... Jak by można nazwać mieszkańca Holandii? Sympatyczny kolego. Jestem, mieszkańca, przepraszam, Hagi. Hmm, mieszkańca Hagi? Trudno powiedzieć, a... W większości wypadków będą to jednak Holendrzy, bo Haga jest jednym z najbardziej holenderskich miast i w Hadze mieszczą się, jak już zapewne wiecie, administracja i wszelakie wszelaki główne urzędy w Holandii. Więc jeśli większość mieszkańców w Hadze to oczywiście Holendrzy. Czy w związku z tym, że mieszkasz w zasadzie pod Hagą i, i studiujesz w Hadze, czy jakoś to miasto jest Ci bliskie, czy jest to po prostu od miasta? Co jest takiego szczególnego na przykład w Hadze lepszego, fajniejszego niż na przykład w Amsterdamie? W zasadzie wszyscy znają Amsterdam, jeśli chodzi o Holandię, ale Haga jest tak trochę na uboczu, aczkolwiek jest chyba bardziej rozwinięta. Znaczy, hmm, trudno powiedzieć z tym bardziej rozwinięta. Przede wszystkim Haga jest... Hmm, Haga jest przede wszystkim... Haga to nie Amsterdam i Haga jest przede wszystkim bardziej holenderskim miastem niż Amsterdam. Jak wiecie, każda stolica jest nie jest zbytnio dobrym odzwierciedleniem tego, jaki kraj, jak, jak, jak, w jakim kraju się znajdujemy. Więc jeśli ktoś chce poznać prawdziwą Holandię, albo taką Holandię, która jest, powiedzmy, albo przede wszystkim zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Haga jest na pewno lepszym pomysłem do, do spotkania większej ilości Holendrów i zobaczenia jak naprawdę holendrzy na co dzień żyją. Bez e, miliona turystów na każdym rogu. Czerwonych latarni? I innych takich. Chociaż e, dystrykt e, Czerwonych Latarni jest też w Hadzie. To Ale jest, to jest da, w każdym wielkim mieście to. Tak, oczywiście. To jest e, w, każdy, w każdy poniedziałek przed pracą, przed, przed szkołą. Tutaj e, zawsze, zawsze odwiedzam. Mm no no i jeśli, jeśli chodzi o Hagę Haga jest, jest to dość specyficzne miasto, niektórzy ludzie je uwielbiają, niektórzy ludzie oczywiście go nienawidzą bo Haga, w Hadze dzieje się dość dużo, Haga jest miastem, które potrafi dużo zaoferować ale z drugiej strony jest trudno się dowiedzieć o tym, co się dzieje w Hadze w Hadze jeśli nie zna się powiedzmy jakichś ludzi, którzy powiedzmy biorą udział w w różnego rodzaju, nie wiem, koncertach i innych wydarzeniach i po prostu nie wyślą nam SMS-a lub nie zobaczymy jakiegoś małego plakatu gdzieś tam, których w ogóle tych plakatów prawie w ogóle nie ma to najprawdopodobniej ominie nas dużo. Ja już nieraz miałem tutaj takie zdarzenia, że o, ale super, super, super coś, coś, coś, coś fajnego się dzieje a po chwili okazało się, że to było właśnie w zeszły weekend, tydzień temu w zeszłym środę, w zeszły czwartek. No, więc jeśli chodzi o Haga, Haga jest... Jest, jest, jest dobrym miastem. Znaczy, wydaje mi się, że jest ciekawym miastem w tego, że jest bardzo zróżnicowana. Jest też w niej dość dużo Polaków, z tego co wiem są, nawet polskie sklepy, polska piekarnia nawet jest, co też jest ciekawe. Ale tak generalnie jest to ciekawe miasto. Oczywiście trudno je porównywać do Amsterdamu, no bo Amsterdam raczej wypadnie lepiej prawie pod każdym względem, ale Haga, Haga naprawdę potrafi zaciekawić. To Haga, jak mówisz, jest bardziej politycznie ustosunkowano do świata. Amsterdam jest bardziej y, turystyczny, ale czy życie w takim mieście, nie wiem, czy chciałbyś bardziej mieszkać w Amsterdamie, który jest może bardziej kolorowy, ciekawszy, czy jednak Haga, hmm. znaczy pracujesz tutaj i, i, i studiujesz, no bo masz po prostu blisko, ale czy jakby taka uczelnia i praca była sama w Amsterdamie, wolałbyś Amsterdam, czy wolałbyś Haga? Amsterdam. <laughs> Raczej Amsterdam, w racji tego, że jednak w Hadze... Hmm, ...Haga ma... jednak za dużo jest y, miejsc takich... Y, jakby to powiedzieć... dla, dla, dla młodych Japi i tak dalej. Wsz za, za dużo tego typu ludzi tutaj widuje się. I, za, I czasami trudno jest znaleźć, powiedzmy, miejsca, które są, powiedzmy, jakoś bardziej... Y, inne albo różne od tak zwanego mainstreamu. Bo... No po prostu w większości wypadków te miejsca są trochę na jedna kopyta. W Amsterdamie jednak jest ta różnorodność jest zdecydowanie większa. Ale zawsze jest kwestia szukania, prawda? A to jest nowe alarm. Słuchaj, nie tylko dla Dobra. E, ciągle gdzieś w powietrzu... Naprawdę to nie to, że tylko dla potrzeby słuchalnictwa mówię, że gdzieś lekko Gandzią czuć, ale naprawdę czuć troszeczkę tutaj e, z, e, zapach leciutki w nosie i chciałem wrócić do rozmowy, czyli spytać się 6 lat tutaj w Hadze jesteś, tak. czy gdzieś w Holandii ogólnie? Nie w Hadze. Hadze dokładnie Bo aha, konserwatorium. Chciałem się spytać właśnie zatem, co robisz i dlaczego robisz to tak dobrze. No, to jest talent oczywiście. Talent. No, no nie bądźmy skromni. My w podcaście nie, no. nie jesteśmy skromnymi ludźmi. No, wiadomo, co jest... Tak. Chciałem. Ty jesteś kompozytorem. Czy e, poprzez e, pryzmat tej muzyki, która jest w internecie dostępna i ogólnie w, na listach przebojów, ogólnie to jest chłam? To dla mnie to jest jedna wielka papka i jest to produkt. Aha. Ogromny, ogromny, ogromny produkt, który zostaje sprzedawany po prostu jak bułki, jak hamburgery. Ta cała muzyka, która w zasadzie pop, która teraz w zasadzie istnieje. Czy ty co, czy to, co Ty robisz, to jest e, na pewno coś innego, bo nie chcę tutaj Cię obrażać ani nic, na pewno to nie, nie jest hamburger, e, ale, ale chodzi mi o to, y, co robisz i dla kogo robisz i na pewno Ci to sprawia przyjemność, ale... Tak, no, coś powiedz bliżej. No, tak, zacznę od tego, że nie cała muzyka w internecie jest hamburgerem. Tak, to no może tak, no. Znaczy ja mówiłem o, o takiej pop music, czyli te wszystkie, charts. wiesz, te charts, właśnie te wszystkie, wiesz, po no prostu, no. prostu co są. Eee, w takim razie nie no ja robię, no muzykę właściwie do no, muzykę współczesną, czyli mu, klasyczną muzykę współczesną, więc że tak naprowadzę. To jest coś w rodzaju, nie w coś w rodzaju, ale powiedzmy target, target group. Mhm. Jest taka jak muzyka Lutosławskiego albo powiedzmy Pendereckiego, którego zresztą mhm. Pendereckiego nie przepadam, mhm. bardziej Lutosławskiego, więc jest to no, dosyć mhm. wybrane grono ludzi, którzy mhm są w stanie. Aha. Sławny teraz jest w Polsce Piotr Rubik. Tak, słyszałem coś o tym. Czy to jest może coś w tym stylu, czy zupełnie coś innego? Nie, to jest zupełnie coś w innym stylu. Aha. Bo ja Rubika tak słuchałem, tylko troszeczkę ee bo w pracy ktoś mi się pytał w Irlandii, że Robert Rubik zesłyszał jakieś tam jego operę, czy może nie operę, bo nie. On chyba opery nie robił, oratorium ale oratorium, o właśnie, coś tam o II wojnie chyba było coś takiego w tytule, nie pamiętam dokładnie. E, o papieżu. O papieżu też chyba było też coś takiego, nie pamiętam. Ja z, tak, z taką muzyką niestety nie jestem za pan brat ale właśnie, jaki jest target takich ludzi i, i jak to znaczy, wygląda? Powiem tak, że nie wiem, nie wiem, bo jeśli, jeśli on robi to szczerze, wierzę w to, bo jeśli jest prawdziwym artystą, to robi to szczerze i, i nie, mam nadzieję, mimo, że nie, nie, nie, nie, nie, nie lubię jego muzyki, mhm. uważam ją za dosyć kiczowatą, to jeśli, nawet jeśli ktoś robi kicz z potrzeby serca, to bardzo jest takie romantyczne, mhm. ja? a nie szukając target grup, mhm. no to to okej, okay, w porządku. Jak mu się to sprzedaje, super, to może być tylko szczęśliwy. Ale jeśli w to jest angażowany jak gdyby cała machina marketingowa i jest to pewnego rodzaju premedytacja, no to wtedy to jest, no cóż, no to, to jest hamburger, nie? No dobrze, dobrze. Jeśli to jest hamburger, w takim razie Mówimy o kiczu, czyli największym kiczem polskiej muzyki jest teoretycznie Michał Wiśniewski. Tak. Czy on robił tą muzykę z potrzeby serca i pomimo tego, że jest kiczem, uważasz na przykład. Nie ma pojęcia, czy robił z potrzeby serca. Bo teoretycznie nie on jest kiczem, dużo ludzi się z niego śmieje. Nie on jest praktycznie kiczem, nie teoretycznie. Praktycznie, czyli jest, tak? On robi to. Jest, jest, jest produktem, tak? Znaczy jest produktem. Możesz teraz powiedzieć, że on tworzy produkt pewnego rodzaju jako muzyka, czy on jest sam produktem... On jest produktem, bo inna... on się powiedzmy w jakiś sposób lansuje, tak? Typo, ty... Myślę, że tak, myślę, że, że, że, że to jest produkt, ale nie zapomnij, że to jest jak gdyby trochę inna działka, nie? Tu mówimy o tak, tak czystej jest... muzyce pop. Tak, tak, ja I mówiłem o to... kiczu, że ty mówiłeś Rubik, to czasami tak, tak, może być kicz, to, właśnie... to kiczem jest też na, ok na oko z Wiśniewski. Z Rubikiem jest ta różnica, że on to ubiera w szaty muzyki klasycznej. Mhm. I to jest takie, kurczę, jeszcze, no dla mnie... Niezrozumiałe? Nie tyle, że niezrozumiałe, co może bardziej nawet jakieś deprymujące. Bo zaczynają ludzie rozumieć tą muzykę jako muzykę klasyczną, a to nie jest muzyka klasyczna. To jest, to jest moim zdaniem no, kicz przyobrany właśnie w szaty muzyki klasycznej. Ja nie jestem z tą muzyką za bardzo obeznany, ale wiem, o, czasami gdzieś jakieś artykuły natrafiam, że on po prostu odnosi w Polsce bardzo, bardzo duże sukcesy no, i jest rozchwytywany na jakieś właśnie takie różne, wiesz, poważne dla, imprezy. Dlaczego? Bo mi się wydaje z tego co wiem, a propos mojej wiedzy powiedziałem Ci, że nie jest za dobra ale właśnie mam wrażenie, że ludzie traktują tą muzykę jako produkt, jako coś co się dobrze sprzedaje, a warto się do tego podłączyć jakby i, i, i z tego skorzystać, mam takie wrażenie nie wiem, ja, ja uważam, że to raczej ma związek z, bo wiele jest produktów na rynku i niewiele się sprzedaje tak jak ten produkt wydaje mi się, że to ma związek z e, po pierwsze e, jak gdyby narodową duszą i z brakiem edukacji muzycznej. No może może też możemy w tą stronę pójść. Zatem, e, dobrze. Możemy gdzieś całą muzykę znaleźć? Masz jakąś stronę, albo gdzieś jakieś pliki mp3 dostępne, albo... Nie... Właśnie, właśnie jestem w, w momencie robienia swojej strony i będę mieć właśnie nagrania z festiwali ostatnich. Także wszystko tu umieszczę. E, czy jakaś krótka biografia, kariera, gdzie występowałeś? Albo... Albo, bo jesteś młodym człowiekiem, że tak mniej więcej koło, wyglądasz na takiego przystojnego latka może nawet troszkę mniej, e, czy kariera już Ci e, zaszkodziła czy jeszcze nie? E, no czekam na ten moment. Aha, jeszcze czekasz. A chciałbym się spytać, czy rynek Twojej muzyki to jest tutaj Holandia, czy sprzed... Holandia, sprzedajesz ale... gdzieś właśnie to po znaczy, świecie? Wiesz, no, ciężko tu mówić o sprzedaży. Znaczy, bo... przepraszam za użycie słowa sprzedaży, no ale gdzieś to trzeba tak, tak, promować. E, promować. W sensie. o, e, to znaczy tak, teraz akurat e, najczęściej się to e, obraca w, w, tutaj w Holandii ze względu na to, że jestem związany to z konserwatorium. E, miałem wystawienia w Koncert Hebau w Amsterdamie. Teraz miałem wystawienia na dwóch festiwalach. E, Spring Dance Festival w Utrechcie. To jest festiwal tańca, ale ja pisałem muzykę e, właśnie do, z choreografem. Czy choreograf, hmm. wiadomo, choreografię ja muzykę. E, robiłem też, e, miałem przedstawienie w e, Chamber Opera Festival w Cwolle. E, w różnych, w różnych miejscach, też w, w Hadze, na różnych festiwalach dodatkowo. W Polsce też miałem kilka wystawień w, w Katowicach, także no, dzieje się coś. Jak, czy taki proces komponowania to jest na pewno długi proces, bo to są większe formy, czy to takie powiedzmy, no nie, bo, tak, no, większe że, formy? To znaczy nie są to oratoria. No. Co gdyby... to jest oratorium dla tych, kto nie wiedzą? No, oratorium to jest e, duży utwór muzyczny, w którym jest e, jako. E, Jakieś chóry, takie rzeczy? Jest połączony chór e, z orkiestrą i ma, ma, jest bardzo ważna tkanka tekstowa też w tym w skrócie. Uh -huh. Tak to właściwie wygląda? Tak to wygląda. To, znaczy z reguły oratorium hmm. też związane jest e, z, e, z muzyką kościelną. O oh. oh. oh, właśnie. Oh, właśnie. Ja, ja nie robię muzyki Aha. kościelnej. Jakby słuchacze myśleli, że człowiek, który komponuje muzykę symfoniczną, ewentualnie nowoczesną, klasyczną, yy, chodzi na przykład w garniturze, pod krawatem i ma lakierki, to mylą się słuchacze. Kolega ma bardzo fajne adidaski, ma sztruksowe dżinsy, coś w tym stylu. Pomarańczowo-sztruksowe dżinsy. Ma brązowo-pomarańczową bluzkę, zatem wszystko jest tak mniej więcej pod kolor do pary. Więc e, żegnajcie muchy, żegnajcie krawaty, włosy może trochę tak postawione, tak, też tak zawadziacko. Chciałem się jeszcze spytać na sam koniec, bo mówiłeś o tej stronie. Czy strona już istnieje, czy dopiero ją robisz? E, Robię. A adres e, więcej wiesz jaki będzie, tak, czy nie? E, to jest akurat to jest na freewebs.com i e, będzie się nazywać e, frywolny. Frywolny, freewebs.com slash frywolny. Tak. Czyli frywolny kolega. Dobrze, to myślę, że tyle. Troszeczkę porozmawialiśmy. Mam nadzieję zaraz znaleźć następnych ludzi, którzy powiedzą nam coś o moim mieście, o moim mieście Hadze. E, jakieś życzenia na następne, nie wiem, może 6 lat w Hadze? Na 6 lat? No, żeby może lepiej z tym holenderskim mi poszło. Aha. A na przykład, jak, co jest najtrudniejsze w holenderskim? Ehm... To znaczy ja mówię po angielsku dosyć dobrze, ale jak jeszcze bym umiał po niemiecku to nie byłby z holenderskim, więc sama, sama możliwość zapamiętania słów i wymowa. To są takie dosyć plus. Niestety są jeszcze takie małe słówka, które zupełnie zmieniają znaczenie zdania i one są najważniejsze no i to jest tak. problematyczne. Będziemy rozmawiać z ekspertem w sprawie holenderskiego, ale to w dalszej części podcastu. Dziękujemy kolego że tak powiem frywolny i cóż. Co się życzy kompozytorowi? A cholera. No właściwie... nie Pięciolinię... ma, nuty ma, no. talent też ma, widzę. To co? Wykonań. Wykonań i publiki. Tak. Pieniędzy też? No, to powinno iść w parze. Aha. Dziękujemy, zapraszamy. Dzięki.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 papierów teoretycznie, czyli bez wiz. Czy coś to zmieni? Ym, czy rynek się zmieni? Czy Bariera językowa, która mimo wszystko istnieje, czyli holenderski język spowolni może tutaj przyjazd Polaków? Co myślisz? W dużej mierze wydaje mi się, że tak, to, ale taki najazd już jest od jakiegoś czasu Polaków. Szczególnie te organizacje, które oferują tak zwany posiłek i, i przespanie się, powiedzmy, jedną noc, t tego, organizują t to kościoły i, i podo tym podobne organizacje. Przez ostatni rok mają straszny, strasznie wielki napad Polaków. Wydaje mi się, że no przede wszystkim, znaczy wydaje mi się, że tak, będzie dużo Polaków na początku przy, przyjezdnych po to, żeby szukać pracy i tak dalej, zresztą tutaj jest dość dużo pracy więc e, jest to sytuacja ok. ale na dłuższą metę zależy, zależy po prostu co się robi, na dłuższą metę holenderski może być niezłą barierą dla nich chociaż tutaj tak samo dużo osób po prostu funkcjonuje bez, bez holenderskiego to są Polacy, Turcy Marokańczycy i też inni Amerykanie i, i jeszcze inni ludzie, którzy funkcjonują doskonale tutaj używając tylko języka angielskiego no z tym, że podejrzewam, że przyjedzie też dużo Polaków, którzy nie znają języka angielskiego, więc to, to może być dla nich problem ale być może z niemieckim lub ten znaczy fakt, że w Holandii można się komunikować za pomocą innych języków, jest to, jest, jest to możliwe. Aczkolwiek ten zależy w jakich, właśnie niektóre sektory, szczególnie tam, gdzie jest mowa z, o, o klientach, gdzie jest kontakt z klientami i tak dalej. holenderski jest jak najbardziej Każdy, rzeczą. Tak, ja spotkałem dosłownie kilka tylko osób w ciągu dwóch, trzech lat, które nie potrafiły mówić po angielsku. Holandia już chyba wspominałem wcześniej, że jest najbardziej zaludnionym krajem na świecie. Jak to wygląda tutaj w Holandii życie? Mówię, że w Holandii jeśli się coś nie buduje, to znaczy, że albo to przed chwilą powstało, albo, albo, albo powinno być, nie wiem jakby to powiedzieć, będzie albo będzie przebudowanie za pół roku. Mówieli, że najwięcej autostrad jest w Holandii, najwięcej linii kolejowych w Europie. Jak to wygląda, skąd pieniądze, znaczy pieniądze chyba z Unii myślę, czy to wygląda? Um, nie wydaje mi się, że są nie pieniądze to przede wszystkim z podatków. Holandia trochę dużo płaci do Unii Europejskiej i trochę się wkurza na to ale to już jest inna broszka um, tutaj podatki są bardzo wysokie podejrzewam, że um, nie kojarzę dokładnie jak to jest w Finlandii ale tutaj dochodzą do 50%, nawet do 60% w zależności od tego podatki są strasznie wysokie, utrzymanie tych wszystkich kanałów tego, że teraz jesteśmy też pod poziomem morza i tak dalej, to wszystko ma swoją cenę i tak samo budowanie tych wszystkich dróg i tak dalej oczywiście rząd jest cholernie rozrzutny oni lubią robić różne dziwne rzeczy nie wszyscy może się z tym zgadzają, ale Holendrzy cały czas przebudowują pod dosłownie wszystko ten kraj jest po prostu przewracany no nie wiem, lubią, lubią odnawiać lubią e, przeprowadzać renowacje, lubią zmieniać e, lubią wprowadzać jakiekolwiek ułatwienia nawet małe, wiesz jadę, jadę jakąś dróżką potem jadę nią za jakiś pół roku czy rok i patrzę jakiś most wybudowany, albo jakiś tunel albo no nie wiadomo co, albo co chwilę mi się to zdarza co chwilę wpadam na jakieś drogi, które dawniej były przejezdne, a teraz nie są, bo coś budują na przykład, albo krajobraz miasta się co chwilę zmienia, ale jedno pozostaje stałe, że tu i gdzie masz miejsca gdzie po prostu coś jest przebudowywane no i pieniądze, tak jak powiedziałem głównie z podatków, podatki w Holandii są strasznie wysokie, ale jest to tak jakby wszyscy mieszkańcy się na to godzą, czy, bo muszą Czy jest jakiś taki podatek kanałowy że na przykład jak tutaj, może kanałowy to może złe słowo, ale jest tyle tych kanałów, tutaj ta depresja ciągła, ciągła walka z wodą, czy jest taki podatek, jest. Że, że się płaci właśnie za utrzymanie tych kanałów tak z góry? Jest, jest, jest. Ja już teraz dokładnie nie pamiętam, jak, jak to było wszystko nazwane, ale e, fakt, że w rozpisce na podatki wszystko jest rozpisane i, i można zobaczyć, co, co, ile się płaci za co, ale teraz nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, chcą, no, nie chcę strzelać. E, ale tutaj w Holandii są podatki od wszystkiego. Przecież w Holandii swego czasu, dlaczego na przykład te wszystkie stare domy e, mają e, takie, dlaczego widać, że mają pozmieniane okna? Dlatego, że dawniej w Holandii był podatek od okien. Na przykład. I płaciło się, im się miało większe okno, tym się więcej płaciło, więc w domu. Dlatego na przykład niektóre domy miały tylko jedno okno lub coś takiego. W Holandii był po... i na przykład te duże okna, jak w Holandii, jak pojedzie się do Amsterdamu na e, kanał e, Panów, itd. Herrenkracht i inne takie, te domy charakteryzują się niesamowicie wielkimi oknami. I to pokazuje, że tam mieszkali strasznie bogaci ludzie, bo byli w stanie zapłacić ten podatek. Teraz, teraz też na przykład jak się idzie taką typową wioską, na przykład pod Hagą, gdzie mieszkamy to widać na przykład ogromne wielkie okno w mieszkaniach takich normalnych domkach i w tych mieszkaniach na przykład w ogóle nie ma żadnych żaluzji firanek, widać dokładnie co pan jakiś Holender ogląda w telewizji albo jakiego koloru ma skarpety to też może tak a propos okien e, tak, ale Holendrzy od zawsze mm, mieszkali w miastach, Holendrzy za, od zawsze mm, żyli w niesamowicie wielkich skupieniach ludzi i co jest ciekawe, nauczyli się żyć w, w dużej grupie ludzi na małej, powiedzmy, przestrzeni jednakże też nauczyli się robić też coś innego co jest trochę denerwujące dla ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj natomiast jest, o czym mowa jest to po prostu mają taki dystans potrafią, znaczy są niesamowicie otwarci można z nimi bardzo łatwo nawiązywać kontakt oczywiście dom też otwarty i tak dalej widać po prostu co ludzie robią ale mm, swoje życie prywatne potrafią skrywać doskonale e, zaprzyjaźnić się z Holendrami czy, czy coś takiego nauczyli się oddzielać taką strefę właśnie prywatną życia e, potra potrafią ją po prostu doskonale ukrywać I można zupełnie przez, znać jakąś osobę przez długi okres czasu i nie wiedzieć prawie o niej nic. Czyli jak coś się umówić z Holendem, słyszałem to, to, nie jest tak, że dzwonisz do Holendra na przykład, który mieszka domek obok i Hans, wpadnę do Ciebie na kawę, to trzeba się z nim mówić dwa, trzy, dwa tygodnie wcześniej, te sławetne achendy, czyli takie notatniki, notebooki? To już jest inna kwestia, to jest, um, to, to, to, to, już jest zupełnie nawiązanie do czegoś innego. Um, Chodzi o to, że hmm, wielu cudzoziemców nabija się z jednej rzeczy, jeśli chodzi o Holandię. jest tak zwany agenda syndrom. E Śmieją się z tego, że w przedszkolu tutaj dzieci się, dzieci dostają po prostu terminarz, bo agenda to jest terminarz, dostają terminarz i. W tym terminarzu uczą się go po prostu wypełniać, z niego korzystać i Tutaj, jak dzwonimy na przykład, dzwonię do jakichś swoich kolegów Holendrów, czy znajomych yy, Holendrów yy, i chce się umówić, a, wyjdźmy dzisiaj do piwa, na piwo, albo do kina, albo o, jest ta fajna wystawa, to z reguły mam odpowiedź, no tak, yy, no super, hej, chętnie, ale, no, yy, a moglibyśmy to zrobić za to tygodnie? To jest taki, taki, taki, taki, taki średni termin zawsze za dwa tygodnie, albo muszę sprawdzić w swoim terminarzu, czyli achędzie. To, to jest kolejna taka rzecz, że w Holandii naprawdę wszyscy żyją według Ahendy, według, według, według, według, według tego terminarza. Nie tylko dla Orłów, trochę inne radio. Tak, to był przemiły głos przemiłego Przemka, a ja tutaj patrzę w Ahendę, w mój notatnik i zbliżamy się już do końca podcastu. Została zaledwie minuta. Zatem dziękuję wszystkim, którzy brali udział w podcaście Wolnemu, Przymkowi i Przemiłinecie. Dziękuję Wam drodzy słuchacze, że byliście ze mną po raz kolejny przez 50 minut. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że będzie dużo komentarzy. Mam nadzieję, że wpadniecie też na stronę podcastu Nie Tylko dla ORów. Może znajdziecie tam następny podcast w tym tygodniu, bo jak wiecie, w maju co tydzień. Dwa podcasty. Tym razem powinien być podcast polityczny, bo w Irlandii wybory zobaczymy, zobaczymy, co nam ca czas przyniesie. Zatem e, zapraszam na przyszły tydzień. Czy będzie podcast Moje Miasto? Zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie zostańcie ze mną, zostańcie z podcastem nie tylko dla Orów. Zostańcie z podcastem nie tylko dla Orów. Na zawsze. To tyle. Pozdrawiam. Mówił do Was przemiły, sympatyczny i bardzo skromny Filip Dawidziński. Ja cię, Beret, ojejku, hm. Taki trochę rozciągarany chyba. Będę musiał czesać, ale tak to fajny, fajny.